Angela i mami robią herbatę i rozmawiają na korytarzu. Mami, dlaczego jesteś dziś smutna? Smutna? Nie. Nie jestem smutna. Tylko myślę. Intensywnie myślę o Adamie. Kto to jest Adam? Ach. Adam to kolega Karola. Jest wysoki, przystojny, wysportowany, sympatyczny. Planuje studiować japonistykę. Już trochę mówi po japońsku. Jest tylko jeden problem. Niestety, ma dziewczynę.